uniknąć konsekwencji. Get away with. Kontynuować. Get on with. Obejść przeszkodę. Get around. Denerwować kogoś. Get to someone. Get to someone. Dotrzeć gdzieś.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 Zabrać się po czasie. Get round two. Uniknąć konsekwencji. Get away with. Kontynuować. Get on with. Obejść przeszkodę. Get around. Denerwować.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 Wrócić na właściwe tory. Get. Wysiąść. Get off. Wyjść wcześniej. Get off early. Przyjechać. Get in. Ocieplić się. Get warm. Zyskać przewagę. Get the upper hand. Zrozumieć żart. Get the joke. Wyciągnąć coś z sytuacji. Get something out of it. Przyzwyczaić się. Get used to. Zawieść kogoś. Get someone to somewhere. Zmotywować kogoś.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 Get over a disappointment. Wrócić do normalności. Get back to normal. Zaprzyjaźnić się. Get friendly with. Rozprawić się z czymś. Get to grips with. Zniechęcić się. Get discouraged.